Studiu Agnieszki Osieckiej na antenie trójki. Dziś kilka minut po 19. Zapraszam, Paweł Kostrzewa. Autopromocja. Program trzeci polskiego Radia, niedziela 19 kwietnia minęła 7. Artur Ewertowski zapraszam na serwis Trójki. Negocjacje USA z Iranem trwają i posuwają się naprzód, mówi amerykański prezydent. Teheran z kolei działa i ponownie zamyka cieśń normus. Odprawa poświęcona sytuacji pogodowej w kraju rozpocznie się o 9 w MSWiA. Ulewy spodziewane są na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Dzisiaj mija 83. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Donald Trump oświadczył, że negocjacje USA z Iranem trwają i posuwają się naprzód, ale wyraził frustrację podejściem Teheranu. Amerykański prezydent stwierdził, że reżim zaczął kombinować. Wczoraj wieczorem Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował, że Cieśnina Ormus pozostanie zamknięta do czasu zniesienia przez USA blokady irańskich portów, a zbliżające się do niej statki będą uznawane za cele. W oświadczeniu organizacja przekazała, że od soboty wieczorem żaden statek nie może opuszczać miejsca zakotwiczenia.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 Prezydent też ocenił obecny stan negocjacji z irańskim reżimem. Prowadzimy bardzo dobre rozmowy. Zaczęli trochę jednak kombinować, tak jak robią to od 47 lat, podsumował Donald Trump. Tymczasem delegacje USA i Iranu mają w poniedziałek przeprowadzić negocjacje w sprawie porozumienia które potencjalnie zakończyłyby wojnę, poinformowały CNN źródła irańskie. Stany Zjednoczone nie potwierdziły, że rozmowy te zostały zaplanowane. Prezydent Donald Trump oświadczył, że może nie przedłużyć zawieszenia broni z Iranem, jeśli negocjacje zakończą się fiaskiem. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Izraelskie wojsko jest tymczasem w stanie najwyższej gotowości z powodu obaw, że zawieszenie broni z Iranem może się załamać. W Libanie przypadki naruszenia rozejmu są tak liczne, że ci cywile, którzy w piątek wracali do domów na południe kraju, teraz ponownie ma uciekają w kierunku Bejrutu. Armia izraelska wyznaczyła na obszarze około 10 kilometrów od granicy żółtą linię. Na wzór tej, która wyty którą wytyczyła w strefie gazy. Śmierć grozi każdemu, kto ją przekroczy. Zawieszenie broni, przypomnę, wygasa we wtorek w nocy. O dziewiątej w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się odprawa poświęcona sytuacji pogodowej w kraju. Ma to związek z możliwymi intensywnymi opadami deszczu w zachodnich województwach. Służby podległe MSWiA są w pewnej gotowości do podjęcia działań, zapowiada Karolina. Wilna gałecka z Ministerstwa.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 zachodniopomorskiego oraz jednego z powiatów w województwie wielkopolskim. Instytut Pileckiego przybliży dzisiaj dzieje getta warszawskiego i osób, którym udało się z niego uciec. W 83. rocznicę wybuchu powstania w getcie zaprezentuje też kolejny odcinek serii dokumentalnej Świadkowie Epoki. W stronę życia ucieczki z getta warszawskiego to cztery historie wyjścia z piekła na ziemi. Marian Kalwary, Elżbieta Ficowska, Barbara Marlow i Anna Stupińska-Bando opowiadają jak udało im się przejść na stronę aryjską, przy czym trzy osoby to są ocalali z zagłady, natomiast Anna Stupińska-Bando jest sprawiedliwą wśród narodów świata, która wyprowadziła żydowską dziewczynkę z getta. Zapowiadała Małgorzata Grygier z działu filmowego Instytutu. Po projekcji odbędzie się spotkanie ze świadkami historii. Spotkanie w Instytucie rozpocznie się o 17. Powstanie w getcie warszawskim rozpoczęło się 19 kwietnia 1943 roku w odpowiedzi na ostateczny plan jego likwidacji przez Niemców. Z jednej strony było aktem desperacji, z drugiej symbolicznym oporem przeciwko niemieckim barbarzyńcom. To był serwis Trójki.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 Sport i Mateusz Foremniak. Dzień dobry, sobota przyniosła trochę przynajmniej tymczasowej stabilizacji w PKO Ekstraklasie. Na górze liderem pozostaje Lech, który do końca drżał o wynik w Szczecinie, ale ostatecznie wyszarpał wygraną 2 do 1. Tuż za jego plecami utrzymuje się górnik Zabrze, lepszy 1 do 0 od Korony Kielce. W strefie spadkowej postanowił nieco lepiej urządzić się Widzew, który w samej końcówce oddał punkty Radomiakowi. Stanęło na wygranej 2 do 1 ekipy z Radomia, co wyraźnie przybiło trenera Widzewa Aleksandra Wukowicza. Mecz parę minut się układał tak, jakbyśmy można powiedzieć, że od straconej bramki widać było, że jak jest w przewadze mentalnej. Dla nas na pewno najgorszy możliwy scenariusz. Trzeba go zaakceptować i patrzeć na to, co jest jeszcze przed nami. Widzewowi pozostaje pięć kolejek na wygrzebanie się nad Kreskę, a dzisiaj do boju ruszają Termalika z Wisłą, Płock, Raków z Krakowią i Arka z Jagiellonią. Za granicą Puchar Króla niespodziewanie padł łupem Realu Sociedad, które swoją wyższość nad Atletico Madrid udowodnił dopiero w rzutach karnych. Ligowo istotne wyniki to wygrana 2-0 do 0 Lazio z Napoli, RB 3-1 z Eintrachtem, Hoffenheim 2-1 z Borussą Dortmund oraz Manchester United 1-0 z Chelsea, choć w Anglii dzisiaj wszyscy żyją popołudniową bitwą o mistrzostwo pomiędzy Manchesterem City i Arsenalem. Z oddaniem, ale bez powodzenia o awans na Mistrzostwa Świata walczą nasze piłkarki. Wczoraj przegrały kolejny mecz w ramach Ligi Narodów Dywizji A, będącej jednocześnie eliminacjami mundialu. Tym razem 0 do 1 na wyjeździe z Irlandią. Selekcjonerka Nina Patalon pytana po meczu na antenie TVP Sport o przyczyny porażki, nie szukała kwadratowych jaj. Przede wszystkim zabrakło bramek. Na pewno, jeżeli chodzi o postawę zespołu, jeżeli chodzi o organizację gry i właściwie wszystkie te rzeczy, które nie funkcjonowały w pierwszym meczu, to na gorąco mogę powiedzieć, że poprawiliśmy dużo. Natomiast przeciwnik strzelił jedną więcej, więc bramek zabrakło po prostu. Kolejna, kolejna, szansa, na... Na elimin... kolejna szansa na eliminacyjną poprawę na początku czerwca. Aby nie było tylko piłkarsko w tym serwisie, na koniec raport z siatkarskich parkietów, bo tam znamy już skład finału Plus Ligi. Czeka nas powtórka sprzed roku, ponieważ kwestie mistrzostwa załatwią ze sobą zawodnicy Aluronu Warte Zawiercie i Bogdanki lub Lublin, którzy bronią tytułu. Początek serii finałowej w nadchodzącą sobotę. Dzisiaj na termometrach maksymalnie 10 stopni, miejscami na Pomorzu 12 na zachodzie, 16 w centrum, 19 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem od 6 do 9. Poza tym na zachodzie i południowym zachodzie, jak mówiliśmy, mogą pojawić się ulewne deszcze. Na południowym zachodzie miejscami możliwe też burze.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 Zresztą będzie można posłuchać Jessie Ware specjalnie dla Trójki w poniedziałek w audycji Tumy Śliwiecka 357 między 14 a 15. Zapraszam, Piotr Mec. Autopromocja Trójka Program Trzeci Polskiego Radia Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, raz jeszcze kłaniam się nisko. I przypominam, od dziś do 25 kwietnia w Kościele Katolickim w Polsce, już po raz 18, ogólnopolski tydzień biblijny i czytanie tekstów biblijnych. A skoro tak, to opener w wykonaniu Józefa Skrzeka. Jeszcze miłuję przebacz miłości, mej panie, że tak strasznie przykuta do myśli, że chłodną myślą, jak nurt ciebie, obejmuje nie ogarnia ponocym ogniskiem, ale przyjmij, o panie, ten podziw, który w sercu się zrywa. Jak zrywa się, potok w swym źródle. Także stamtąd przypłynie żar. I nie odtrącaj, panie, nawet tego chłodnego pociwu, który nasycisz kiedyś, kamieniem płonącym mu warg. Trącaj, panie, mojego podziwu, który jest niczym dla ciebie, bo cały jesteś w sobie. Serva Deim Sabati, Józef Skrzeg wykonanie, tekst biblijny, oczywiście kompozycja również Józefa Skrzeka. I co jest bardzo ważne, wygrany utwór na organach oliwskich. Przypominam, moimi gośćmi i państwa jest dziś chór Gaudete in Domino. Raz jeszcze przedstawiam moich gości. Pani Dorota Dąbrowska, Spiritus Movens, chóru, <grym> można tak <grym> powiedzieć. Michał Karp. Kłaniam się nisko. Maciej Kubera. Bardzo mi miło. Ignacy Dylak. Tak, chyba Dominik Krysiński. Dzień dobry raz jeszcze. I Radosław Kujawa. Yy, witam się ponownie. Chór gaudetę in ma dziś cztery, czy prawie cztery lata i koncertuje w całej Polsce i za granicą. Wracam do tego pytania o koncertowanie. Jeżeli chodzi o miejsca, w których koncertujemy, to są to przede wszystkim kościoły Przede wszystkim w ogóle przestrzenie sakralne, kościoły rzymskokatolickie. I są to przede wszystkim miejsca, które wybieram ze względu na walory, walory akustyczne lub też innego rodzaju walory, na przykład związane z miejscami bliskimi dla któregoś z schórzystów. Są to również miejsca, do których bywamy zapraszani. W tym momencie tych zaproszeń chyba jest mniej niż naszych inicjatyw, jakby co do wyboru miejsc. No i są to rozmaite kościoły w Warszawie i w Polsce. Zdarza nam się również koncertować za granicą. Byliśmy dwa lata temu w Berlinie i w tym roku w Budapeszcie. A jak to się dzieje, że państwo właśnie wypływają gdzieś tam, tu Berlin, tu Budapeszt? To są po prostu moje pomysły dotyczące tego, tak naprawdę takiego aspektu bardziej jeszcze towarzyskiego. Znaczy marzenia o tym, żeby z bliskimi mi ludźmi, z którymi śpiewam razem w chórze, znaleźć się w którymś z ważnych dla mnie miast. Zaczęło się od Berlina, który odwiedzałam za każdym razem, kiedy byłam w Berlinie. To było moim marzeniem to, żeby właśnie w Bazylicy Świętego Jana, w której e, działa Polska, w której działa Polonia, kiedyś zaśpiewać. No i kiedy chór powstał, to jakiś czas później pomyślałam, a może daliby się namówić, żebyśmy pojechali do Berlina. Spędzili tam trochę czasu i zaśpiewali koncert. W tym roku był to Budapeszt, moje ukochane miasto w porze zimowej. W czerwcu będzie Rzym. W czerwcu lecimy do Rzymu w przyszłym bardzo. roku, do Pragi. E, także jeżeli chodzi o kryteria doboru tych, y, tych lokacji poza Polską, to są to na razie po prostu nasze pomysły. Ignacy powiedział mi kilka miesięcy temu, że kocha papieża Leona i czy moglibyśmy czy moglibyśmy polecieć do, do Rzymu. Więc ja stwierdziłam, że jeśli kocha, to, to lećmy po prostu. I, i miłość nie wybiera. <laughs> jeśli lećmy, kocha, to nie a, ma co czekać. Tak, lećmy, a kościół znajdzie się później. <laughs> a w jakim kościele? Bo przecież nie w Bazylice Świętego Piotra. Tego właśnie jeszcze nie wiemy, a, ponieważ dopiero, dopiero Piotra, w czerwcu no? to jeszcze dywagujemy nad tym, Aha. gdzie moglibyśmy zaśpiewać. E, to, jeżeli chodzi o te poza Polską, jest czasami trudniejsze, bo komunikacyjnie nie zawsze to tak gładko się gładko przechodzimy. Tak. A repertuar wtedy państwo specjalnie układają do tego miejsca, do którego jedziecie? Właśnie a propos tego, o czym pani mówiła, to znaczy, że my propagujemy muzykę polską, to trzeba powiedzieć, że my śpiewamy zdecydowanie nie tylko muzykę polską, natomiast za granicą śpiewamy polską. Z tego względu, że jest tam mniej znana. Więc w Rzymie będziemy śpiewali ten sam repertuar, który realizowaliśmy w Budapeszcie. Po to, żeby też przygotowania do tego wyjazdu nie były bardzo dużym obciążeniem. W Warszawie staramy się śpiewać coraz to nowe repertuary. Uczyć się nowych utworów, biorąc pod uwagę to, że mamy grono wiernych słuchaczy. Więc żeby oni mogli słuchać nowych rzeczy. Natomiast kiedy jedziemy za granicę, to raczej, raczej realizujemy ten repertuar naszych największych... Tak. polskich. <grym> Plan jest to do zasady taki, żeby po łacinie przede wszystkim zaśpiewać polskich kompozytorów. Po łacinie, żeby wszyscy mogli zrozumieć albo w miarę zrozumieć. na no, polskich kompozytorów to z tych względów, które powiedziała Dorota. Pije Jezu Dominę również znajdzie się na tej liście repertuarowej? Tak, to jest utwór, o którego zaśpiewaniu marzyłam od kilku lat i dopiero teraz kilka miesięcy temu się to udało pierwszy raz, w związku z czym zdecydowanie będziemy powtarzać. Tak. Dlaczego pani marzyła akurat o tym utworze? No uważam, Opowiedzmy. że w ogóle twórczość Stanisława Moryty jest wyjątkowo piękna. Też jeszcze przeze mnie w niedużym stopniu rozpoznana, ale te rzeczy, które, które słyszałam, bardzo mi się podobają i... Cóż, mogłabym więcej powiedzieć na temat tego, dlaczego. Nie jestem, Ja nie mam wykształcenia muzycznego, które pozwoliłoby mi na precyzyjne zdefiniowanie tego, dlaczego ten utwór jest tak porywający, ale może któryś z kolegów y, wie coś więcej na ten temat. My się uczymy, uczymy tej teorii muzyki, myślimy, że zrozumiemy, dlaczego te utwory są porywające, ale ja ciągle nie rozumiem. No, to jest raczej tajemnica sztuki. Patrzy się na organistę. Tak. Ja, ponieważ właśnie jestem organistą i praca zawodowa niestety nie zawsze mi pozwala angażować się w działalność chóru na tyle, na ile bym chciał. To znaczy chodzić na próby i śpiewać na koncertach. Natomiast od pewnego czasu, a zaczęło się to właśnie od koncertu na przyrynku zresztą, robię takie wprowadzenia do koncertu, taką zapowiedź tego, co będzie śpiewane i staram się wtedy zwykle powiedzieć coś więcej o kompozytorze. I o, I o samym utworze. Wyjście przed publiczność, opowiedzenie o tym, to po pierwsze dla mnie to jest y, bardzo ważne, bo mam sam y, okazję wgłębić się w to, co będzie wykonywane. Y, I właśnie przekazać to innym. Trochę tak też nastroić do tego koncertu, do tego, co za chwilę się wydarzy. To proszę nastroić nas i słuchaczy do utworu Pije Jezu Dominę. Ja Fud. myślę, że to Dorotę powinna zrobić. <laughs> Pije Jezu Dominę, Stanisław Moryto. Pije Jezu Dominę, Stanisław Moryto, utwór wyśpiewany przez chór Indomino in Domino w Kościele w Niebowzięcia Najświętszej Marii i Panny w Budapeszcie. Niezwykły chór, można powiedzieć młodziutki, bo cóż to jest, trzy i pół roku, nawet I nie 5, 4, 5 koncertów. i pięćdziesiąt koncertów. Imponujące osiągnięcie. A jeszcze przed nami kolejne niezwykłe wydarzenie. Powiedziałam już Państwu, że chór to nie tylko repertuar sakralny, to nie tylko repertuar wielkich polskich kompozytorów, ale również spoglądanie na nowoczesne teksty. No i dzięki tej inicjatywie urodził się bardzo oryginalny pomysł, aby na warsztat chóru wziąć również poezję Ernesta Bryla. Zaczęło się od tego, tego, że ja jako osoba koordynująca działanie z HUL na warszawskim służbie, zostałam poproszona o to, żeby zadrygować na mszy pogrzebowej Ernesta Bryla, o którym wiedziałam, że związany jest z naszą parafią, ale sama go nie znałam. I tak właśnie zrobiłam, zadrygowałam, zebrałam grono osób, które, które zaśpiewały. Wieczorem spotkałam się z moim przyjacielem obecnym tutaj, Michałem, który miał okazję poznać Ernesta Bryla. Może powiedz o tym, Michał, dwa słowa, bo to właściwie jest zupełnie kluczowe, bo właśnie ta rozmowa z Michałem zainspirowała mnie do e, stworzenia tego cyklu. Więc były takie dwa momenty, kiedy spotkałem się z panem Ernestem Brylem. Pierwszy był bardzo, bardzo dawno temu, jak byłem jeszcze małym dzieckiem. I e, pan Bryl przyjechał do Tomaszowa Lubelskiego z, z, ze swoim dramatem Wieczernik. I ten Wieczernik był wystawiany u nas w Domu Kultury. No i potem pamiętam, że y, ustawiłem się grzecznie w kolejce, mama kupiła... Y, tomik poezji. Tomik poezji, tak. I ja się ustawiłem grzecznie w kolejce po podpis i to gdzieś tam w domu jest. A potem wydarzyło się jeszcze tak, że przez pewien czas w moim życiu byłem y, w zakonie u Dominikanów i kiedy byłem w nowicjacie, to pan Ernest zaprosił cały nasz nowicjat do siebie do domu. To było po prostu domowe kolędowanie. W tym domu było mnóstwo ludzi, bo oprócz nas kilkunastu nowicjuszy, był jeszcze jeden rocznik seminarium. Warszawskiego, <głos> więc była jakaś taka mozaika. E, a do tego oczywiście cała masa e, Muzyków, muzyków artystów, artystów, dziennikarzy. Tak jest, tak. I po prostu cały wieczór spędziliśmy na kolędowaniu. A pan Ernest jako gospodarz gawędził, zabawiał, opowiadał, e, jak się w ogóle jak powstawały kolendy polskie. I wtedy jakoś byłem zachwycony właśnie e, tym sposobem przyjmowania gości, ale też takiej lekkości, którą pan Ernest miał i, i właśnie tak wtedy wieczorem sobie wspominaliśmy różne takie historie z Dorotą po pogrzebie, po, po no i z tego zrodził się inny pomysł. Jako, że to był właśnie czas, kiedy przekonałam się, że nasz chór, że możemy podejmować różne takie trochę szalone inicjatywy, to znaczy, że właściwie nasz poziom takiej sprawczości muzycznej jest jednak w miarę wysoki w tych wciąż amatorskich e, ramach, ale jednak, że różne rzeczy udaje nam się realizować, różne pomysły, to właśnie wpadłam na pomysł, czy wpadliśmy wspólnie z Michałem, a może byśmy w rocznicę śmierci Bryla, czyli za tych tam 11 miesięcy, wykonali taki koncert jemu poświęcony w jakiś sposób. Może byśmy jakoś skorzystali z tego, z tego cennego dorobku literackiego i zaprosili naszych kolegów do skomponowania utworów właśnie opartych na tych tekstach. Ja trochę dzięki Ernestowi Brylowi, można powiedzieć, trafiłem właśnie do Teatru Polskiego Radia. Proszę bardzo. Znaczy nie dzięki samemu y, Ernestowi Brylowi jako osobie, ale kiedy miałem zajęcia na studiach właśnie z realizacji słuchowisk radiowych z Andrzejem Brzoską, Andrzej dawał nam różne zadania i wtedy prawdopodobnie sam nagrywał słuchowisko poetyckie właśnie z tekstami Ernesta Bryla. I dał nam te nagrania y, tych wierszy. Tam czytał chyba Krzysztof Kołbasiu, Krzysztof Gosztyła i, i ktoś jeszcze. I powiedział nam, wybierzcie sobie z tego kilka wierszy, tak żeby wyszło 7 minut. I zmontujcie słuchowisko, dodajcie dźwięki, dodajcie y, muzykę. No i, i to, był, to była moja taka pierwsza większa styczność z poezją Ernesta Bryla. Znałem to wtedy to nazwisko już, ale nie znałem jeszcze tak dobrze poezji. No i... Y, to była jedna z takich, takich moich prac, dzięki której Andrzej mnie zauważył, tak jako, jako potencjalnego ilustratora muzycznego, na no potem reżysera dźwięku. Ja oczywiście miałam styczność z poezją Ernesta Byrla, jako że studiowałam firologię polską, ale w owym czasie jakoś nie zanurzyłam się w nią e, głęboko. Więc właściwie ten moment tutaj u podstaw tego naszego projektu e, raczej była właśnie sama osoba Ernesta Bryla. No znana w wam bliżej? Właśnie znana Michałowi wyłącznie, jeżeli chodzi z, z tego naszego grona, ale mm -hmm. mieliśmy świadomość, że, to taka, że była to taka postać ważna też w środowisku, w którym funkcjonujemy. Pan Ernest razem z małżonką zresztą przychodzili do kościoła właśnie na służę do Dominikanów. No tak, tak. Tak. Tutaj ja przyznam się, mam nadzieję, że to nie jest wstydliwe wyznanie, chyba nie. Zbawcie że ja nie, nie znałem wcześniej w ogóle. Poezji Ernesta Słyszałem oczywiście o, o samym poecie, poecie, ale nie znałem absolutnie żadnego jego wiersza. I dopiero, kiedy Dorota do nas napisała, że słuchajcie, jest taka inicjatywa, może, może byście coś skomponowali do jego tekstów, dopiero wtedy zacząłem szperać, szukać i dopiero wtedy natrafiłem na, na te wiersze, do których chciałem napisać. Ostatecznie napisałem do jednego wiersza tylko. Na razie, y bo to jest początek. Maciej Kubera wybrał wiersz między innymi Pani Dobrego Zmierzchu. Tak, to też bardzo ciekawa droga była do tego wiersza, ponieważ właśnie zacząłem szukać tych wierszy Ernesta Bryla, które by mnie interesowały pod kątem napisania muzyki. E, miałem na początku na myśli inny wiersz i zacząłem szukać w internecie i trafiłem właśnie na koncert Marcina Stycznia na którym y, również był Ernest Bryl i część wierszy recytował, po prostu mówił, powiedział swój wiersz, Pani Dobrego Zmierzchu. Także ja tego wiersza nigdy nie widziałem napisanego. <laughs> Poza tym, jak sam ten tekst przepisałem. Ale właśnie usłyszałem go, jak sam Ernest Bryl go mówi i poprzedza też go wstępem, którym wyjaśnia, jaka była inspiracja do napisania tego wiersza. I zachwycił się. Zachwyciłem się tym wierszem. Co prawda jakby zupełnie inaczej na niego patrzę, niż, niż to, o czym mówi Ernest Bryl. No to jest siła no, tego tekstu. To wierzę. jest też siła tego tekstu. Też bardzo zachwyciła mnie, jak już pisałem, też rytmiczność tego tekstu. I to on niby jest nierymowany, niby jest nieregularny, a tak naprawdę jest tam... Taki troszeczkę ukryty rytm, ukryte rymy i to jest też bardzo ważne dla kompozytora, rozmawialiśmy o tekstach, że trudno się na przykład pisze czasem do tekstów biblijnych, jeżeli one są napisane prozą, a tutaj jednak mamy wiersz, nawet jeżeli jest to wiersz biały, to ma on już w sobie jakiś rytm, który też y, potem ułatwia przełożenie tego na muzykę. Przed Państwem Pani Dobrego Zmierzchu, kompozycja Macieja Kubery, wykonanie chóru Gaudete in Domino z wierszem Ernesta Bryla. Ani dobrego zmierzchu stań nad moim zmierzchem i daj w nim zamieszkać bez wielkiego bólu ciała i myślenia. Niechaj serce nie zapomni imienia duszy, aby bez osamotnienia żyła we mnie, jednakim wspomnieniem pieśni. Ernest Bryl, krytyk filmowy, kierownik kilku zespołów filmowych, muzykali, programów telewizyjnych, no i poeta. Ernest Bryl z zawodu. No Ja ci powiem, to ja tak jeszcze mógłbym do tego dodać, że byłem prozaikiem, nawet bardzo takim uważanym i w ogóle byłem nadzieją prozy. I nawet parę opowiadań napisam chyba dobrych. No, y, również byłem dyplomatą. No, nawet byłem y, zastępcą naczelnego redaktora, organizowałem jakieś pisma. I ja ci powiem, jak ja patrzę na to wszystko, to to jest tak. Ja nigdy nie chciałem być tylko poetą. Wydawało mi się, powiem ci szczerze, iż mam swoje lata, mam swoje osiągnięcia, Wydawało mi się to dosyć głupawe od samego początku. To znaczy musiałem pisać te wiersze, bo to się pojawiło u mnie nic z gruszki, niż z pietruszki. Po maturze już pracując wtedy w elektrowni 11 w Gdyni. No i tam czytałem coś i czytałem o poecie. I może byłem trochę zatrzadzony, bo czad był. I ja pomyślałem sobie, co ja napiszę też, wiesz, napisałem jeden i drugi i potem, widać, mnie nie minęło. Bo zaniosłem je w kopertę, wsadziłem i wysłałem do Polskiego Radia. To był rok 1951, ja miałem lat 16, nie dostałem się na dziennikarstwo, Pracowałem i nie wiedziałem, jak dalej. No i wysłałem ten wiersz i nagle odbył się, jak na tamte czasy, no i na tamte okolice, czyli Gdynia, Radio Gdańsku, wstrząsający debiut. No coś tam pisałem, ale nigdy nie chciałem być płetą. Natomiast zachciało mi się pójść na polonistykę, no bo gdzieś musiałem pójść. No i powinienem zostać dziennikarzem albo krytykiem literackim, bo nawet wysoko ceniono. Ale wiersze ciągle gdzieś tam między tym powstawały. Erneście, czy był taki moment, że ty się zorientowałeś, że nagle ludzie mówią o tobie i o twojej poezji, że to jest poezja religijna? No, zdziwiłem się, bo ja wydałem taki tomik, zbiór moich wierszy o tym nachyleniu. Nie proszę o wielkie znaki ja napisałem kiedyś wiersz taki, który śpiewa Danusia Rin o aniele stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój tam chcesz ci co powiedzieć, co mam wiedzieć, kiedy mi się niedobrze wiedzie i tam jest taka historia, bądź z nami, pośpiewaj pieśni nasze stare, nie proszę cię o wielkie znaki, przynieś nam z nieba dowcip jakiś byśmy się śmiali też, bo ten kraj jest smutny taki by śmiechu no i stąd jest ten tytuł nie proszę o znaki no ale ja ci powiem, bo ja nagle zorientowałem się może mi pomogła w tym Małgosia Szona, że od dawien dawna piszę wiersze o tym nachyleniu tylko, że ja nie piszę wierszy, jakbym powiedział kościółkowych, takich Panie Boże, kocham Cię, kochaj mnie dla mnie to jest zawsze dramatyczne spotkanie Widać przedtem od dawna, właściwie prawie w każdym moim tomiku od najwcześniejszych lat są takie wiersze. No i poeta no coś z nim trzeba zrobić. Pisze tam coś, aniele mych pradziadów chłopskich, daj tą siłę, modlitwo moja, teraz nie umieraj. No jasne, bach, go do te, tej szuflady trzask i zamknięty. Ale ja wyłażę. No bo prawdziwa religijna poezja jest dramatycznym sporem o życie, o sens. Spierasz się z Bogiem i nie da się opowiedzieć o Bogu bez poezji. Tylko przez metaforę można powiedzieć. Tak jak poezja buduje coś, co daje dalsze możliwość myślenia. nie ty mnie wyłowisz z ciemnego milczenia. Czuję się wyłowiony tutaj. Radosław Kujawa. Tak. Ten moment, kiedy Dorota do nas napisała, call for action, żebyśmy podjęli się próby tego zmierzenia się z, z, z poezją Ernesta Bryla. No dla mnie to był zupełnie wyjątkowy moment, bo ja tak zorientowałem się, że on bardzo celnie trafił w to, co od dawna już mnie gdzieś tam głęboko dłubało w środku, że ja miałem zawsze takie inklinację, a zmierzmy się z poezją Norwida, zmierzmy się z poezją, nie wiem, Rabindranata Tagorego. Nie? Tak, to bardzo, bardzo we mnie to gdzieś pracowało i taki, taka koncepcja, a zmierzmy się teraz z poezją Ernesta, była dla mnie to zupełnie naturalna sprawa i bardzo bardzo moja. I jak otworzyłem ten tekst, to jest ośmiowersowy wiersz, bardzo krótki, bardzo taki zwięzły i, i zupełnie przepiękny w swojej formie. Jest ta, taka oś kompozycyjna, woda, ogień, woda, jakby takie tonięcie, potem takie chść do góry, żeby to gdzieś z tym Panem Bogiem się próbować spotkać w jakiś taki dziwny sposób, nie do końca sprecyzowany, bo to, to milczenie gdzieś tam ciągle jest i to jest coś, co we mnie od razu zagrało i bardzo bardzo chciałem podejść do tego muzycznie. Z grubsza od razu jakby ten tekst mi pokazał od razu, jak, jak to powinno być opowiedziane. Ja mam jeszcze ten szczególny przywilej, że ja miałem, mam za sobą studia kompozytorskie na, na Akademii Muzycznej, więc mam warsztat. Chór, nie wiem, czy jest z tego zadowolony, dlatego, że ten utwór jest no, wyraźnie trudniejszy. Nie jest nie trudniejszy, jest, on jest wspaniały. Jest, jest, jest. wymagający. Wy, wy, tak, trudniejszy, wymagający, wymagający jest formy. Jest, Tak, tak. Ja, na tle innych wcale nie był taki trudny. Nie, nie, nie, nie on jest trudny w tym sensie, że wymaga bardzo dużego skupienia. No. Nie można przez ten utwór przelecieć, że tak powiem, tylko trzeba zaśpiać go. Z tych moich studiów kompozytorskich wyniosłem taką chęć, żeby, jak ja mam ch chcieć coś wyrazić, no to ja to wyrażam hmm. i na pewno znajdzie się dobry wykonawca, który tę rękawicę podejmie. To z mojego punktu widzenia teraz mocno nieżyciowe, ale Gaudete Domino to jest twór, który właśnie podejmuje taką rękawicę. Łaniem wołam kompozycję. cię. Dokładnie oraz kołysanka osiedlowa. To były te, te dwa teksty, które rzeczywiście no nie tylko w warstwie samej jakby w warstwie tekstowej były czymś, co zwróciły moją uwagę, bo jakoś musiałam z tego bogatego dorobku coś wybrać. Ta właśnie warstwa formy i tego, w jaki sposób one były same w sobie melodyjne i miały już taki ukryty, nawet może nawet nie za bardzo głęboko, ale ukryty rytm i jakoś taką prawie że melodię, hmm. którą biorąc taki tekst na warsztat można było po prostu wydobyć. E, to mi rzeczywiście bardzo ułatwiało, co właśnie biorąc pod uwagę fakt, że nie mam tego warsztatu e, takiego, no bryl rzeczywiście w tym momencie służył. Tak, y, ja się zgadzam z y, Dominikiem i ja miałem dokładnie tak samo, to znaczy ja akurat skomponowałem y, utwór do y, wiersza "Przyjść do nas, Panie. Y, I to był utwór, który skomponowałem swoją drogą w pociągu, w drodze z Warszawy do Krakowa. I to był utwór, którego melodia wpadła mi automatycznie do głowy. Ja po prostu siedziałem sam w przedziale i zacząłem sobie nucić, jak ja bym to zaśpiewał. Wyszła z tego ostatecznie taka trochę kołysanka, więc ja się zgadzam z Dominikiem. To jest poezja, przynajmniej te utwory, które ja próbowałem wziąć na warsztat i ostatecznie ten, który skomponowałem. Same w sobie melodyjne, same w sobie, które od razu nadają się do śpiewania, od razu nadają się do jakiejś interpretacji muzycznej. Późniejsze dodanie harmonii już tak naprawdę chyba, yy, przynajmniej dla nas, było troszkę prostsze, jak już tą melodię mieliśmy. Bierze się na warsztat wiersz i danego poetę, czy komponując muzykę, wgryzając się w te teksty, dowiaduje się kompozytor czegoś nowego, czegoś swojego o tym poecie? To znowu może zabiorę mikrofon tutaj koledze, ale dla mnie najważniejsza w poezji Bryla, którą potem po koncercie też zacząłem coraz bardziej poznawać, jest konfesyjność tej, tej poezji. I to jest ciekawe w związku z tym nagraniem, którego wysłuchaliśmy i tego fragmentu wywiadu z samym Ernestem Brylem. On tam powiedział takie słowa, że nie zawsze pisał o sobie i nie zawsze pisał o tym, co przeżywa. I ja w tej poezji y, bardzo dużo czuję osobistości i bardzo dużo czuję takiej osobistej, no właśnie modlitwy trochę która mi bardzo pomagała w, w pracy nad tym tekstem. Ja trochę powiem od siebie, może tak przekornie, ale ja z dużą świadomością nie chciałem zbyt dużo wiedzieć o Erneste Brylu. E, specjalnie nie słuchałem też utworów, które już miały, na przykład, e, które powstały na podstawie jego tekstów, bo chciałem jakby zupełnie z taką, takim podejściem, zupełnie Czystą czystej kartą. kartki, tabularas, a dokładnie co ja w, z tego wiersza sam jakoś potrafię. W cudzysłowie wycisnąć. Na przykład, właśnie jeżeli chodzi o kołysankę osiedlową, to fakt, że miał z, e, pan Ernest Bryl związek ze Służewem, e, no ja na Służewie się już pojawiam od bardzo dawna, jeżeli chodzi o właśnie tutaj moje zaangażowanie w schole na, na, na Służewie, e, w Kościele Dominikanów, ale również wcześniej chodziłem do szkoły na pobliskich stegnach. Więc czytając ten wiersz e, o tym właśnie, o takim tym wezwaniu, tej kołysance śpiewanej e, osiedlu, o tej klatce schodowej i tak dalej, no to ja miałem w pamięci no nie tylko to, co widzę na co dzień, tak idąc do kościoła na Służewie, ale jest też własne dzieciństwo i odwiedzając kolegów czy koleżanki, którzy mieszkali też tam przy Dolinie Służewieckiej, mm -hmm. po tych różnych klatkach, podobnych budynkach, e, więc e, trochę jakby nawet nie znając bardzo dużo z tła e, i z historii życia pana Ernesta, mimo wszystko jako coś nas połączyło nagle, tak? Coś geograficznego, to osiedle, a jednak... E, może coś tak właśnie prostego okazało się w jakiś sposób bardzo wymowne. To jest też bardzo piękne, że Ernest Bryl jakby dodaje metafiz metafizykę do naszego takiego codziennego życia, właśnie w kołysance osiedlowej, ale w sumie w bardzo wielu wierszach mówi o takich rzeczach codziennych, zwykłych, a jednocześnie jest to takie piękne i tak się trochę uwzniośla. Właśnie on tutaj w tej swojej wypowiedzi też, ona była wypowiedzią na ważne tematy, a on sam starał się troszeczkę ją tak upotocznić. Trochę też to jest w tych wierszach, że on mówi właśnie o klatce schodowej, o, o windzie, windzie niechaj w o rurach szafie. Nie było właśnie o rurach, tak. O Żydocie, o, o prostocie. O prostocie, o takiej naszej codzienności. To jest też w tym wierszu Przyjdzie do nas, Panie, gdzie on, yy, no to jakby no właśnie, można czytać, jako nie modlitwę nie? tak naprawdę. Nie? jak ktoś y, niewiadomy, nieważny, bądź dla nas z krwi i potu, bądź świeczki pełganiem, y, bądź czymś małym, bądź czymś Niewielkim, tak żebyśmy spróbowali właśnie w tej codzienności, w tych małych rzeczach codziennego... To jest Sylwia Grzeszczak, małe rzeczy. <laughs> w tej codzienności, w tych małych rzeczach naszego życia dostrzegli te sprawy najważniejsze. Ja właśnie myślę, że to jest generalnie ogromna moc tej poezji, bo to jest poezja, która właśnie chyba przez to, że jest pisana językiem prostym, nie prostackim, ale prostym i to jest przystępna i też na, czasami na tematy proste, ale jednak zostawia te głębie i umożliwia właśnie de facto każdemu przyłożyć, tak jak powiedziałeś Radku, tak do siebie to i zobaczyć co ta poezja mówi. I to jest myślę naprawdę cecha literatury i poezji wysokiego, wysokich lotów. Ja pamiętam, że żona pana Ernesta powiedziała, hmm. że, że Bryl y, marzył o tym, żeby jego poezja była śpiewana przez chóry i za jego życia to się nie wydarzyło, dopiero rok po śmierci. Także myślę sobie, że też jakoś tak trochę podświadomie albo i nawet nieświadomie zrealizowaliśmy to marzenie. Ja tylko pamiętam mojego wspaniałego wykładowcę, księdza profesora Franciszka Lanchon de Berier, który w tygodniu później na zajęciach, po zajęciach właściwie do mnie podszedł i powiedział wspaniały koncert i nigdy nie myślał o poezji Bryla w ten sposób. Dlatego to nie było ostatnie słowo, jeśli chodzi o poezję Bryla. Pani Doroto, jest myśl, aby zarejestrować te utwory w taki profesjonalny sposób i wydać płytę? Myślę, że byłoby to, byłoby to cenne. Nie mamy teraz jeszcze jakichś skonkretyzowanych perspektyw. No ale na razie dysponujemy tylko tymi nagraniami roboczymi, których fragmenty państwo dzisiaj mogli... Wysłuchać, wysłuchać. mogli Państwo wysłuchać. Mamy nadzieję na to, że uda się zarejestrować bardziej profesjonalnie to, co już do tej pory zostało napisane, oraz kompozycje, które. Będziemy tworzyć w przyszłości, dlatego że było to pierwsze spotkanie w dosyć ekspresowym tempie, właściwie zrealizowany projekt. Mam poczucie, że jeszcze bardzo wiele przed nami, jeśli chodzi o poezję Bryla. Ale też czekamy na koncerty z innym repertuarem. To się za chwilę wydarzy. W najbliższych miesiącach będziemy śpiewali najpierw w Łazienkach Królewskich, w Królewskiej Galerii Rzeźby w Starej Oranżerii, 16 maja w ramach Nocy Muzeów. Nieduża część z nas skład kameralny będzie towarzyszył osobom zwiedzającym Galerię Rzeźby. Od godziny 21.30 mamy wykonać trzy takie króciutkie koncerty z repertuarem świeckim Polska Muzyka Dwudziestowieczna. Bardzo się na to cieszymy, bo to jest wnętrze o niezwykłych walorach akustycznych i przepiękne. Także zapraszamy Państwa gorąco do zwiedzania Galerii Rzeźby i do wysłuchania koncertu przy okazji. Później w maju, 22 maja, będziemy śpiewali również w, na festiwalu Cantate Indomino. Domino na wspominanym we wspominanym dzisiaj wielokrotnie Kościele Nawiedzenia Maryi w, na ulicy, przy ulicy Przyrynek 2, 22 maja o godzinie 19.30. E, szykujemy również koncert utworów eucharystycznych, który wykonamy 7 czerwca o godzinie 20.30 w Kościele Ojców Dominikanów e, przy ulicy Freta 10. Serdecznie zapraszamy na te wszystkie koncerty, a na finał naszego dwugodzinnego spotkania. Jakiego kompozytora państwo by wybrali? Jeżeli chodzi o te nazwiska, to Juliusz Łuciuk i jego smagła Łuczyk. góralka. Chociaż z, z zestawu brylowego mamy jeszcze kompozycje Jerzego Obłuskiego, które chyba dzisiaj nie wybrzmiały. Całe nasze mieszkanie to jest piękna, krótka forma Jerzego Obłuskiego, którą też warto, żeby państwo poznali. Więc zostawiam Pani redaktor wybór. Zaprezentujemy Państwu taki miks utworów i miks możliwości chóru Gaudete in Domino. Bardzo pięknie Państwu dziękuję. To raz jeszcze Dorota Dąbrowska, Michał Karp, Maciej Kubera, Ignacy Dylak, Dominik Krysiński i Radosław Kujawa. Dziękuję Państwu dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.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 Autoglas naprawia, autoglas wymienia Tu Dominika z Autoglas Uszkodzona szyba samochodowa? Autoglas, wymienimy Twoją szybę i zabezpieczymy ją trwałą powłoką ceramiczną Zapewnij sobie bezpieczeństwo